Ewangelia według Łukasza, rozdział siódmy. Gdy dokończył wypowiadanie wszystkich swoich słów do słuchającego go ludu, wszedł do Kapernaum. Sługa pewnego setnika bardzo ceniony przez niego chorował i już prawie miał umrzeć. Gdy usłyszał o Jezusie, posłał do Niego starszych z Żydów, prosząc Go, aby przyszedł i uzdrowił Jego sługę. A gdy oni przybyli do Jezusa, prosili Go gorliwie, godny jest tego, abyś Mu to uczynił. Miłuje nasz naród i sam zbudował nam synagogę. Wtedy Jezus wyruszył z nimi. A gdy już był niedaleko od domu, posłał setnik do niego przyjaciół, mówiąc mu – Panie, nie trudź się, bo nie jestem godny, abyś wszedł pod mój dach. Dlatego też samego siebie nie uważałem za godnego, aby przyjść do ciebie. Powiedz jednak słowo, a będzie uzdrowiony mój sługa. Podlegam władzy i mając pod moimi rozkazami żołnierzy, mówię temu – idź, a idzie – a drugiemu przyjść, a przychodzi i swojemu słudze czyń to, a czyni. Gdy Jezus to usłyszał, zdziwił się, obrócił się do ludu, który za nim szedł i powiedział, powiadam wam, w Izraelu nie znalazłem tak wielkiej wiary. Gdy wrócili do domu, ci, którzy byli posłani, znaleźli chorego sługę zdrowym. Następnie szedł do miasta, które nazywają Nain. Szło z nim wielu jego uczniów i wielki tłum. Gdy przybliżył się do bramy miejskiej, oto wynoszono umarłego, jedynego syna matki, a ta była wdową, a był z nią znaczny tłum z jego miasta. Pan, widząc ją, nad nią się zlitował i powiedział jej, nie płacz, gdy przystąpił, dotknął się noszy, a ci, co dźwigali, stanęli. Powiedział, młodzieńce, młodzieńcze, tobie mówię, wstań. Usiadł umarły i zaczął mówić. Oddał go jego matce. Wszystkich ogarnął strach i wielbili Boga, mówiąc, powstał wśród nas wielki prorok i Bóg odwiedził swój lud. Rozeszła się o nim ta informacja po całej ziemi ludzkiej i po całej okolicznej krainie. Powiedzieli Janowi jego uczniowie o tym wszystkim. Jan przywołał dwóch swoich uczniów i posłał do ich do Jezusa, mówiąc, czy ty jesteś tym, który ma przyjść, czy mamy oczekiwać innego. Przyszedłszy do niego, ci mężczyźni powiedzieli – Jan Chrzciciel posłał nas do Ciebie, mówiąc, czy Ty jesteś tym, który ma przyjść, czy mamy oczekiwać innego. A w tej godzinie wielu zdrowił od chorób, od ciepi, od złych duchów i wielu ślepych obdarzył wzrokiem. Jezus im odpowiedział, idźcie, powiedzcie Janowi, co widzieliście i słyszeliście, że ślepi widzą. Chromi chodzą, trędowaci są oczyszczeni, głusi słyszą, a martwi są wzbudzani, ubozy są ewangelizowani. Błogosławiony jest ten, który się mną nie zgorszy. Gdy odeszli posłowie Jana, zaczął mówić do ludu o Janie. Co wyszliście zobaczyć na pustkowie? Czy trzcinę chwiejącą się od wiatru? Co wyszliście zobaczyć? Czy człowieka w delikatnym ubraniu? Oto ci, którzy ubierają drogie ubrania i w luksusach żyją, są w domach królewskich. Co wyszliście zobaczyć? Czy proroka? Tak, powiadam wam, bardziej znakomitego niż proroka. To jest ten, o którym jest napisane. Oto ja posyłam posłańca swojego przed obliczem twoim. Który ci przygotuje drogę przed tobą, bo powiadam wam, nikt z tych, którzy narodzili się z kobiet, nie jest większy od Jana. Jednak najmniejszy w Królestwie Bożym większy jest niż on. Wszyscy ludzie, którzy słuchali celnicy, uznali Bożą sprawiedliwość, że byli ochrzczeni chrztem Jana. Natomiast faryzeusze i prawnicy uznali za nic postanowienie Boże o nich, nie będąc ochrzczonymi przez Niego. A Pan powiedział, do kogo przyrównam ludzi tego plemienia i do kogo są podobni? Podobni są do dzieci, które siedzą na rynku i wołają jedne do drugich. Graliśmy wam na fujarce, a nie tańczyliście. Śpiewaliśmy pieśni żałobne, a nie płakaliście. Bo przyszedł Jan Chrzciciel, nie jadł chleba i nie pił wina, a mówicie, Mademona. Przyszedł Syn Człowieczy, je i pije, a mówicie, oto człowiek, żarłok i pijak, przyjaciel celników i grzeszników. I usprawiedliwiona została mądrość przez wszystkie swoje dzieci. Prosił go pewien faryzeusz, aby z nim jadł. Gdy wszedł do domu Faryzeusza, zajął miejsce przy stole. A oto grzeszna kobieta w mieście, gdy dowiedziała się, że siedzi przy stole w domu Faryzeusza, przyniosła alabastrowy słoik, pachnidła. Stanęła z tyłu za nim u jego stóp. Płacząc zaczęła łzami zlewać jego stopy, a włosami swojej głowy obcierała, a całując... Jego stopy namaszczała je pachnidłem. Widząc to, faryzeusz, który go zaprosił, pomyślał, gdyby ten był prorokiem, wiedziałby kim i jaka jest ta kobieta, która go dotyka, bo jest grzesznicą. Jezus mu odpowiedział, Szymonie, chcę ci coś powiedzieć, a on powiedział, powiedz nauczycielu. Pewien wierzyciel miał dwóch dłużników. Jeden dłużny był mu 500 denarów, a drugi 50. A gdy nie mieli czym zapłacić, obu darował. Który więc z nich będzie miłował go bardziej? Szymon odpowiedział: Sądzę, że ten, któremu więcej darował. A on mu powiedział: Dobrze osądziłeś. Obróciwszy się do kobiety, powiedział do Szymona Widzisz tę kobietę? Wszedłem do twojego domu, a nie podałeś mi wody na moje stopy. Ona jednak łzami myła moje stopy i wytarła je swoimi włosami. Nie pocałowałeś mnie. Natomiast ona od czasu, gdy przyszedłem, nie przestała całować moich stóp. Oliwą mojej głowy nie namaściłeś. Natomiast ona pachnidłem namaściła moje stopy. Dlatego mówię ci, odpuszczonych jest jej wiele grzechów, bo bardzo umiłowała. Komu natomiast mało odpuszczono, ten mało miłuje. Następnie on jej powiedział, grzechy twoje są ci odpuszczone. Zaczęli współsiedzący mówić między sobą. Kim jest ten, który także grzechy odpuszcza? powiedział do kobiety wiara twoja zbawiła cię idź w pokoju